jest masa krytyczna, tylko że z zastępczym podkładem. Tak. Dzień dobry, to jest masa krytyczna, ale nie mam podkładu, bo jestem teraz w studiu nowym i mam laptopa i na tym laptopie nie ma podkładu i ja się chciałem przywitać przede wszystkim i przede wszystkim chciałem przywitać kobiety, bo ja lubię kobiety, bo mają cycki. To jak już powitałem kobiety to chciałem powitać teraz mężczyzn mężczyzn też lubię pomimo, że nie mają cycków aczkolwiek ponoć mają cycka, bo tak się mówi że to jest cycek to co mają ale to nie jest cycek nie. chociaż właściwie jeżeli już zasługuje ktoś na to, żeby nazwać swoje organy cyckiem to ja myślę, że to mężczyźni bo tylko mężczyźni, kiedy pociągnąć im zacycka, to płynie z nich mleko. Tak to ja wiem, że to już jest inny efekt zupełnie niż jak jest taka muzyczka Brazil. When were I ja bardzo żałuję, że ja nie mam teraz tej muzyczki tu przy sobie. Nie mam jej, nie? Bo zaginęła. I to jest znak. Znak z góry gdzieś. Może trochę z boku. Nawet z boku. Że to czas kończyć jest. I ja tu chciałem od razu na dzień dobry powiedzieć, że nie ma już masy krytycznej. Nie ma. To już nie jest ta masa. Ja się poużalam teraz, że Martin jest głupi, bo te masy nowe to już nie to, co ta stara. Te stare masy to były masy. No to, to za zabijmy go może, nie? Albo Napal wbijmy, utnijmy mu palca od nogi, bo po co mu on w ogóle? Po co mu palec w nodze? Po co w ogóle jest palec w nodze? To jest zagadka wszechświata. Po co ci palec w nodze? Po co ci palec w dupie w ogóle? To też jest też. I najkrótsze, ten podkład się nie zazębia tak jak się zazębić był powinien był. Hmm, to trudno coś zrobić. Więc na stronie www.masakrytyczna.com jest za mało komentarzy, żeby w ogóle to dalej nagrywać. Bo ja sobie postanowiłem dwa miesiące temu, był odcinek ostatni taki, taki, taki porządny odcinek pod tytułem Biuro Obsługi Robotów, czyli BOR. BOR. I ja sobie postanowiłem, że wtedy umowę taką podpisałem sam ze sobą. Prawa ręka z lewą ręką podpisała. Ja tutaj mam Byliśmy u notariusza też i notariusz powiedział, że on nie akceptuje umów podpisanych lewą ręką, bo że to jest jakieś niezgodne z czymś tam, jakieś przepisy, no więc niestety nie mogłem. No wziął za usługę tylko 50 zł, bo w sumie nie przydał się na nic, no ale umowa uważam, że dalej obowiązuje, ona tak notariusz był tylko... Tak na wszelki wypadek, jakby się któraś ręka nie chciała wywiązać. I umowa była taka, że jeżeli w odcinku, tym ostatnim dwa miesiące temu, nie będzie 20 komentarzy, to, to nie nagrywam dalej. No i wchodzę sobie www.masakrytyczna.com slash pytajnik równa e się 35 i widzę ten odcinek i ile jest z komentarzy? No, ile? No, no ile? No, no, no ile? No. Ile no? 19. No i jesteście dupy, a nie komentujący. Przegrałem zakład. Teraz muszę się likwidować. No. ile to roboty się likwidować? To trzeba wypełniać tu druki, podpisy, paragrafy, pieczątki, wszystko. Nie ma to, że to tamto, że se tak na krzywy likwiduje podcast w ogóle. To założyć podcast jest trudno, ludzie mówią, ale zlikwidować? Czy ktoś próbował? To jest dopiero trudność, likwidowanie podcastu. To jest taki w ogóle odwieczny podcast. Masa krytyczna była od zawsze. Zmieniła nazwy nawet cztery razy. I strony zmieniła, i wygląd zmieniła, prowadzących zmieniała, ale to wciąż ona była. To była wciąż ta sama młoda... Zgrabna, świeża, cycata, masa krytyczna, taka, na którą człowiek patrzy i mu staje. Znaczy się to słucha i mu staje. Właśnie mu nie staje, ale słucha. I tak. Nie wie dlaczego, ale słucha. A potem wraca i się śmieje jak głupi. Zwłaszcza jak jedzie w autobusie jest ma słuchawki w uszach, I się to cieszy, że coś posłuchał. To taki nonsens w ogóle. I żeby takie przygotowane było, żeby taki sketch był. Albo co? A to nie, to żaden sketch. tylko taka masa krytyczna, takie bełkotanie. Tak. A kogo to jest też? Nie wiem. Że ma, żeby jakiś target był, jakiś konkretny, to nie wiem, by mógł, żeby był reklamodawca i powiedział, że jak pan prowadzisz podcast o majtkach, to ja mam akurat wytwórnię majtków, ewentualnie wybielacz do majtków, do tych części, które się szczególnie brudzą. to tam te, te z przodu i te z tyłu. Tam z przodu, gdzie to bardziej żółtawe i z tyłu, gdzie to jest to brązowe. To ja mam do obu wybielacz. Dwa produkty mam. I nie wiem tylko, jak je nazwać, proszę pana, ale może pan coś wymyśli. Pan tu jest dobry w tytułach. To jakby pan mógł reklamować te wybielacze? Wybieracz do majtek. Na przód. Wybieracz do majtek. Na tył. I ten drugi jest męsko-damski. Jedna taka koedukacyjna wersja, no ale ja bym pomyślał, powiedziałbym mu właśnie, że marketingowo, właściwie to ja wiem, że to technicznie to jest taka sama kupa męska i damska, ale to trzeba rozróżnić, żeby to ludzie kupowali, bo kobieta nie będzie chciała wybielacza do majtek z tyłu, który jest dokładnie taki sam jak dla mężczyzny, bo to będzie dla niej takie... A nie chce się uważać za w ogóle mężczyznę jakoś, tak, nie? Ona chce mieć na przykład tą butelkę różową, bo to jej się bardziej kojarzy, tą, tego wybielacza. Sobie naleje z różowej butelki, stęczą e, oraz z tymi takimi, tymi jednorożcami albo hipopotamem, to zależy czy gruba, ale to sobie weźmie i wyleje i ona wtedy jest szczęśliwa, bo odświeżyła majtki i będą takie jak nowe zupełnie, tak, od strony tyłu oczywiście. No a teraz mężczyzna, no jak mu się sprzeda taką butelkę, to on nie kupi, bo to przecież gej by musiał być. Różowy wybielacz do gówna. Znaczy do kupy tam. w ogóle, Jak to powiedzieć nawet? Nie wiadomo, taki produkt. Są takie produkty i co z nimi zrobić? Jak je reklamować? Jak je reklamować? Nie wie, nikt nie wie. I ja tu jestem od tego. Mogę być konsultantem do reklam produktów trudno sprzedawalnych. Spółka ZOO na przykład. Blaum, blaum, blaum. No więc jak już to ustaliliśmy, to e, jest błąd ewidentny, że masa krytyczna nie ma targetu. To jest, to jest porażka kompletna i muszę ją zamknąć. Nie, wiadomo, zamykam dlatego z powodu tego kontraktu, bo muszę dotrzymywać słowa, nie? Tak to by mi w ogóle, nikt nie słuchał, jakbym nie dotrzymywał jeszcze słowa, nie? Dość, że gadam głupoty, nie wiadomo o czym, bez skeczów jakichś takich. To jeszcze nie dotrzymuję słowa, które dałem sam sobie. No bo komu by nam dał innym? No, no, także koniec, koniec tego głupot. I jako, że przestrzeń nie znosi próżni, czy tam pustka nie znosi próżni, czy... Cokolwiek tam innego nie znosi próżni. Coś tam nie znosi próżni, i dlatego będzie coś innego. Inne, coś będzie, będzie z wideo, będzie, bo ja już teraz chcę więcej móc pokazać. Tak. Bo do tej pory mówiłem tylko, a jak coś pokażę, to mam więcej możliwości pokazania, bo mam więcej rzeczy do pokazania, których jeszcze niewiele osób widziało. I te rzeczy czekają, ciągle niecierpliwią się, pokaż nas, pokaż nas, długie jesteśmy, pokaż nas, nie masz się czego wstydzić, inni mają gorsze. Tak mówią. No to ja muszę posłuchać, bo znowu mam też umowę podpisaną z każdą częścią, nie tylko lewa ręka z prawą, z lewa ręka z włosem jakimś, albo z rzęsą też. Czy znaczy To jest umowa zbiorowa z rzęsami od razu, nie że z jedną. No Tak musiał, ile bym musiał umów podpisywać, żebym zbankrutował na notariusza przecież. No. Tak, no więc ja nie powiem jeszcze nazwy, nie mogę, bo mi kupicie domenę albo coś i nie mogę powiedzieć nazwy, muszę sobie kupić najpierw domenę. Szanowniważa nam nazwa, nazwa z wam. musi być nazwy od razu, znaczy musi być, to jest dobrze, nazwa jest najważniejsza, ale nie muszę mówić, żeby zaprosić was do słuchania podcastu, który go nazwy nie zdradzę oraz adresu też nie, bo jest nazwę ma taką, jak miał. No a to teraz, co będzie z masą krytyczną? Co mnie to obchodzi w ogóle? Co będzie? Co za różnica? I tak już jej nie ma. Masę krytyczną można z kupić starą, tą starą, najlepszą, tą dobrą, tą, tą fajną jeszcze. Tą, jak jeszcze Martin nie stał się komercyjny i stracił, jak się mówi, wypalił się, wypalił. No, tą sprzed wypalenia to można kupić na płytce, która jest w sklepie. Takim mikrosklepiku, to nawet sklep taki nie jest, to jest, ale jest. Dobra, to jest na stronie. Sklep nawalony .com. Wszystko jest teraz w sklep nawalony kom. W ogóle wszystko jest w nawalony kom. Co tylko się da, to tam jest w nawalony .com. Ja piszę w nawalony kom też rzeczy. Co myślę, o szkole napisałem na nawalony kom teraz, dzisiaj, przed chwilą. Co myślę. Nie wiem, co mi za to zrobią. Wyrzucą mnie ze szkoły, może. Ha, albo kogoś innego zamiast mnie. Jaki dobry uczynek bym zrobił, ja. No że powinienem więcej pisać, nie? A propos pisania, wróciłem z wakacji i mam dużo pisania. Koniec dygresji. No i teraz y, piszę książkę Droga Wojewódzka 666. Ta książka składa się z opowiadań. I te opowiadania... I no nie, jest, nie będzie ich za dużo, bo ja chcę się utrzymać 100 stron, żeby było tanio. Tanio i fajna taka mała książeczka będzie sobie. Do poczytania. Przy. Przy pracy. nie przy pracy, nie, ale gdzie można czytać? Przed snem. Na kiblu. Można przeczytać. I w sumie tak myślę 10 opowiadań, żeby było. Z tym, że jedno jest w trzech częściach, to nie wiem, czy to się nie liczy. Czy to się tak liczy, że to są trzy. No ale jak najpierw więcej to się już nie zmieszczą, nie. nie. No i tak sobie teraz kończę, dłubię, piszę, dokończam, przeczytam, poprawiam błęda i będzie. Obrazki tam machnę, wstępy, mowę przedwstępną, mowę postwstępną, epilog, dialog, prolog, ge, ten, ten, ginekolog. I ja to wszystko wpiszę i potem zebrę w kupę. Tak, i razem z tą kupą wezmę, wyślę do drukarni, i oni mi tam wydrukują, ile tam chcę. No. A wydrukuję za to, co mi zostało już w podróży. No, tak czy inaczej, skończyły się wakacje, te piękne, cudowne wakacje, gdzie w ogóle nie było słońca, ani ciepła. I jest mi źle, bo ja chcę jechać znowu na wakacje. W ogóle, co ja, co ja myślałem, że sobie wymyśliłem na wakacje projekt, podczas którego będę cały czas pracował. No, kurde mać, zgłupiałem do reszty. No, no i sobie pojechałem i cały czas pisałem książkę, no. Oprócz tego, kiedy akurat piłem z kimś na przykład w knajpie Mexican albo chodziłem, albo jeździłem na motorze. No dobra, ale to dalej była praca, bo tak wysyłałem widokówki, opowiadanie jeszcze wyślę i wydrukować to będę. No ja głupi jakiś jestem, zamiast odpocząć, to nie odpoczywam. Ja no, trochę odpocząłem, całkiem sporo odpocząłem, ileś ludzi poznałem, ile wrażeń było i się działo trochę ale lało i nie było słońca ja muszę mieć słońce do życia co ja mam zrobić? czy znam kogoś z Meksyku? chcę znać kogoś z Meksyku i chcę znać kogoś, kto mi w tym do Meksyku kupi bilet i jak mi kupi bilet to ja pojadę do Meksyku, bo tam jest ciepło i tam będę robił to wszystko co tu robi. tylko tak, tak, tak zrobię Tak, to dobre jest, studio sobie zbuduję też teraz sobie buduję tutaj studio właśnie moje dni teraz tutaj na wygnaniu spędzam w studiu który jest y, studią, to jest taki pokój dosyć duży już i teraz sobie kompletuję kompletuję sobie kamery i oświetlenie i green screen za mną już jest siedzi i mikrofony już to mam i takie wszystkie rzeczy i będę prowadził nowy program nowy zamiast masy krytycznej i on będzie taki masokrytycznowaty taki jak to słychać teraz ale mniej będę gadał z, z dupy, czyli z głowy, a więcej z głowy, czyli z dupy. To znaczy w praktyce będę pisał trochę, jak to mam mówić, taki scenariusz zrobię, ale nie taki dokładny, żebym mógł się naimprowizować też, bo ja lubię tak. No i będzie mnie widać i dlatego muszę coś ubrać w końcu na siebie, włożyć, wdziać. Nie wiem co myślę o przełomie w moim życiu, żeby włożyć jakiś na przykład czerwony garnitur, Tara! albo żółty taki, taki strasznie żółty, albo jakieś coś, jakieś takie głupie, coś tego typu, z tym, że ja się w tym normalnie ludziom nauczy nie pokażę, to jest tylko do programu, do programu, bo ja nie znoszę takich rzeczy, nie znoszę takich rzeczy w takich poważnych garniturów, w sensie, że ktoś ma garnitur i to jest naprawdę jego garnitur, i on chce, żeby to był garnitur, on chce być poważ, poważany, to ja chcę mieć inny, ja chcę mieć taki, który ten garnitur będzie co prawda garniturowaty, ale on będzie się śmiał sam z siebie, ten garnitur. I właśnie to jest trudne, żeby coś takiego znaleźć. On musi być autoironiczny. On musi być taki, że ktoś robi wrażenie poważnego, ale gdzieś w tym jest coś nie tak i człowiek sobie myśli, jak na niego patrzy, że what the fuck? Nie? I y ale nie za bardzo. to, to tak, What the? Nie? I tu się zatrzymuje, bo jak już powie, to już będzie za daleko. To musi być taki, Jak mówię właśnie, jakiś czerwony albo z biało-czerwonym kikutem gdzieś tam, albo, albo coś, no nie, nie wiem jeszcze co właśnie. Muszę zobaczyć, żeby wiedzieć, o powiem, to jest to, to jest to, takie coś, że ma w sobie garniturowatość poważną i człowiek wygląda jak prezenter, A z drugiej strony to jest jakiś zupełnie odjechany prezenter i to jest prezenter, który się wyróżnia Różnia się in minus. Różnia się tym, że jest dziwny jakiś taki i luźny. Luz z niego emanuje. Luz wylewa się z niego uszami i rozlewa się po tym studiu. Taki efekt można zrobić taki w jakimś After Effect, ale nie mam After Effect, więc mi się nie wyleje chyba. Tam, to. I takie mam plany jakieś. Ja sobie od razu że zacząłem nagrywać, a nie będę mógł skończyć. To nie jest dobre. Nie będę mógł skończyć z powodu takiego, że. Nie, panie ładny, że ja nie mam piosenki zakończającej. To Aida by się przydała. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Ja nie ją znajdę, bo ją to chyba mam gdzieś. Czy też nie mam. To będę tak gadał cały czas. Do usranej tak zwanej. Nic, zrobię. Dobrze, co ja się chciałem jakoś ładnie pożegnać, nie? bo to, to już tak ostatni wieczór nasz wspólny. Więc może nie was zaczną do pieprzania czy coś, bo tak głupio mi być miłym nagle. Dla tych wszystkich nierobów, co przychodzili słuchać całe lata ani nic złotówki nie dali, na nic mi nie dali, nic nie powiedzieli, nie podziękowali, nie dali komentarza, ani się nie pomodlili za mnie nawet. Tacy byli takie, to były fiuty w ogóle. No więc zacznę od nich i powiem, że... Co mnie to obchodzi, właściwie w dupie mam. A teraz ci, którzy byli zupełnie inni, byli fantastyczni ludzie, piękni, cudowni ludzie o wielkich sercach i jeszcze większych rozumach, są ci, którzy mi dali 5 zł. A teraz o tych, którzy mi dali dużo więcej. są To, to już nie są ludzie, to są anioły. Anioły pod względem swojej piękności ich twarz emanuje dobrocią oraz mądrością. E, ich szyja jest długa i biała jak łabędzi. Chyba, że to murzyn. Nie, nie, po już. Nie, więc wszyscy mają cudowne, białe szyje, które ich żony oraz mężowie uwielbiają. Po prostu są przepiękne. I y, ci ludzie nie mają węża w kieszeni. Nie. Są to ludzie, którzy wiedzą, jak trudno jest siedzieć z mikrofonem i nagrywać. I oni doceniają, doceniają i pokazują, że, yy, że nie chodzi tutaj o to, żeby brać, brać, brać, brać, konsumować masę krytyczną przez uszy, napaść się tym i być grubym od słuchania, bo to jest masa krytyczna kaloryczna, jest bardzo treściwa, taka, z wielkim, wielkim jest wielkim. I oni, oni się udzielili zawsze, oni coś zawsze pomogli. To są, mówię, nie ludzie, to już są anioły, są wyższe istoty, to są nadludzie, to jest właśnie, są wypełnienie tej teorii niczego o nadludziach. Ludzie samoświadomi, już ludzie wielcy. I wszyscy inni powinni im służyć po prostu, powinni im wszystko dla nich robić. Powinni poklepać po tyłku, kiedy trzeba, powinni kupić marynatę im też usmażyć wędzonego łososia, jeżeli mają taką ochotę. Dla tych ludzi to jest. I to był właśnie podcast dla takich ludzi, dla tych ludzi, by, da, dla, dla ludzi nawet. Yy, bo. Bo dla kogożby innego, tak? No. Kurde, cały czas gradam bredzę i tak się wciągłem, że nie mogę znaleźć tej muzyki. No i co ja zrobię teraz? No. on będzie w in instrumental. Nie, też nie, w classical. Classical. Classic. Classical. No, no, where? Nie ma. Oh, shit. No i co zrobię. Jezioroła będzie będę puszczał. No nie wiem, no. Coś można zrobić. Teraz się kurde siązi i płakać no. Dobrze, to ja postanowiłem zrobić interludium, yy, czy jak się to tam nazywa, yy, w masie krytycznej. Zapomniałem już prawie. I zapraszam na piosenkę, którą lubię, o słoniu. Może po raz ostatni ta piękna piosenka będzie przed waszymi uszami. Słuchajcie jej uważnie. To ważne jest teraz. Elephant, elephant, big and strong and gentle and intelligent, intelligent. How could I feel blue? I've got my sister, sister at my side and an elephant to -y ride. Elephant, elephant, you're sad and in a cage, but that's irrelevant, irrelevant. 'Cause everyone is jealous when they see me riding by on a friend of such great size. Other kids have bikes, that's true, or daddies pick them up from school, but that won't do. Understand? Other kids have horses, other kids have dogs, other kids have hamsters, other kids have frogs, but the pet for me is something much more grand, and benevolent, and elegant, and um, and I've got an elephant, elephant. It's true and it's a fact that there's so much you can learn When you're on a pachyderm Oh elephant, elephant Life's not so bad it's swell of it To, to give, give me such a friend Oh elephant, elephant I'm with you to the end Elephant To ja dwa razy się zaczęło przez pomyłkę. Ta piękna, triumfalna muzyka obwieszcza zakończenie pewnego etapu w naszym życiu i w naszych życiach. Będzie mniej życi w naszym życiu. Teraz. Teraz mogę zdradzić. Masę krytyczną sponsorowali następujący sataniści: Albert Einstein z Martwych Donald Tusk, Jan Rydzyk z Torunia oraz Zenowefa Pigwa-Kaczyńska. Dziękuję. Teraz po tym wszystkim mogę już zdradzić. Byłem fiutem. Byłem. Ja byłem też nies niesłychanie przystojnym e, młodym człowiekiem, zawsze młodym, bo niedorozwiniętym w pewnym stopniu. E, tak. I przyznam się, nie byłem tam, gdzie być powinienem, na zlocie podcasterów. Nie byłem, ale to jest, kurde, nie moja wina, to nie ja zamawiałem deszcz. Nie dałem rady przyjechać, bo lało cały czas i trwał zlot od piątku do niedzieli i przestało lać w niedzielę po południu. To ja wziąłem motor i pojechałem, ale tam już nikogo nie było. No, bo poszli sobie wszyscy ode mnie. Nic, co? nic? Co? co? Co to jest zlot podcasterów beze mnie? Nieważny, ale nic na to nie poradzę, jak mówię, bo było mokro. No i tyle. Kończyć wypada pożegnać się i pomachać odnużem do tej kamery, która jest wyłączona ciągle i właśnie tego mi brakuje ciągle. Brakuje mi gestykulacji, brakuje mi min, brakuje mi podniesienia prawej brwi i obniżenia jednocześnie lekko lewych rzęs. To są ci, co po tam umowę zbiorą podpisywali. Bo to nie jest to samo! Nie! Nie jest! Nie jest też to samo to, kiedy ja nie przygotowuję sobie nic, bo ja tak mogę bredzić cały czas, ale to nie będzie tak dobry program, jak mógłby być, gdybym go przygotował jednak. No. i będzie ten program nazwy, powiedzieć nazwę? Jeszcze nie jeszcze, nie, jeszcze nie powiem jeszcze się trzeba poczekać wiele długo poczekać jeszcze żegnam się z wami przez 53 sekundy kolejne muszę się żegnać, bo tyle trwa jeszcze ta muzyczka, mogę zawsze się zamknąć i ją puścić żeby tak wpuszczać samą muzyczkę cholera wie co ona zrobi, jak sama będzie biegać, muzyczka taka jest jak chomik Może ci przeżreć kabel w co, dostajesz bez wibratora bo czym go naładujesz, jak ci przeżerę ten kabel, a to była właśnie ładowarka. No. Wiecie, co to się dzieje potem z ludźmi? Jaki stres jest, bo wypuścili chomika, a on im użarł ładowarkę do wibratora? No, to z kobietami zwłaszcza. Tak, a to co miałem jeszcze powiedzieć? Nie mam więcej nic do powiedzenia. Zapraszam do słuchania. Ponieważ są koniec wakacji, teraz się będzie działo. Wracam do nagrywania wszystkiego i na tym się skupiam, do pisania. Słuchajcie mnie i śledźcie www.nawalony.com Dobranoc!